Rozdział szesnasty Otworzyłam szeroko drzwi i wybiegłam z domu z jabłkiem w zębach, po drodze zapinając zamek skórzanej kurtki i niedbale związując włosy. Poranna bryza delikatnie przenikała smocze miasto. Pomarańczowe promyki słońca padały na szare chodniki i zaglądały ludziom do okien. Po drodze nie spotkałam nikogo. Większość mieszkańców spała jeszcze głębokim snem, nawet nie myśląc o pobudce. Przez te kilka tygodni wchodzenia na górę, biegania z rana i ćwiczeń na siłowni, moja kondycja znacznie się poprawiła, więc teraz zupełnie bez problemu wspięłam się na kamienną ścieżkę, radośnie przeskakując większe kamienie. Odgryzłam ostatni kęs jabłka, rzuciłam ogryzek w krzaki i dobiegłam do ostatniego zakrętu. Usiadłam krzyżując nogi i zamknęłam oczy. Mijały minuty, jednak nic się nie działo. Żadnego połączenia... Żadnych ciarek przemykających po skórze Nie poddałam się i czekałam dalej Skupiając się na otoczeniu Pomarańczowe promienie słońca Zamieniały się już w intensywne światło Powoli przegrywające z ciemnymi chmurami Które jakiś czas temu pojawiły się na niebie Nagle przeszył mnie znajomy ciepły dreszcz A włosy na głowie się zjeżyły To ten moment Dziś chciałam sprawdzić na ile mnie stać Połączyłam swoją siłę z żywiołem i dałam jej całkowity upust. Czułam, jak wypełnia mnie powietrze, sprawiając, że moje ciało zrobiło się coraz lżejsze. Kontrolowałam powietrze. Byłam nim. Byłam naturą. Czułam jedność z całym otoczeniem. Czułam, jak wiatr muska liście drzew, jak bawi się płatkami kwiatów. Ale to mi nie wystarczało. Chciałam więcej. Chciałam poczuć siłę swojego żywiołu. Przyciągnęłam ciemne chmury w stronę miasteczka. Z każdą chwilą powiew wiatru przybierał na sile, a razem z nim do miasta zbliżała się ulewa. Nie minęło wiele czasu, nim poczułam na twarzy delikatne krople wody. Otworzyłam oczy i zobaczyłam, że niebo przecinają błyskawice, formując na niebie coraz to dziwniejsze wzory. Jeden z błysków zdecydowanie różnił się od pozostałych. Poczułam niepokój. Coś było nie tak... To nie były chmury, które przywołałam żywiołem. Układały się i wiły między sobą w nienaturalny sposób, zupełnie jakby kontrolował je inny żywiołak. Wstałam szybko i podeszłam do krawędzi skały, wytężając wzrok. Nad kryształowym zamkiem unosiła się szara chmura dymu, a z jednej z wysokich wież wściekle buchał czerwony ogień. Pożar w zamku? Szepnęłam, nie mogąc uwierzyć w to, na co patrzę. Wytężyłam zmysł wzroku i dostrzegłam, jak z budynku wyskakuje człowiek i spada na ogromnego czarnego smoka, który podleciał w ostatnim momencie. Kto podpaliłby zamek? On! Pomyślałam i znów na moment przeniosłam się na łąkę obok biura taty. To ten sam smok, który mnie zaatakował. Może to on porwał tatę? Muszę za nim lecieć. Może się czegoś dowiem. Na dole z domów zaczęli wybiegać ludzie. Kilku z nich od razu dosiadło smoków znajdujących się obok wejścia i ruszyło w pościg. Moje zmysły zaczęły się wyostrzać, a instynkt przeważył nad rozumem. Poczułam, że to ten moment. Najwyższa pora przestać się bać. Koniec z płaczem, trzęsieniem się i niepewnością. Po to tu przyleciałam, żeby dowiedzieć się, co się stało z tatą. Czułam, jak coś się we mnie zmienia. Musiałam porzucić dawną siebie. Jestem drakanem. Powiedziałam na głos. Jestem drakanem! Krzyknęłam na całe gardło. W mój głos wplutł się huk grzmotu, ale to nie było ważne. Całą świadomość skupiłam na kontakcie ze swoim smokiem. Moje ciało przeszedł dreszcz. Wiedziałam, że już więcej się nie zawaham. Skoczyłam w przepaść. Moje ciało spadało, poddając się sile wiatru. Czułam bliskość smoka. Wiedziałam, że zaraz będzie. Nawiązałam kontakt z żywiołem i zwolniłam tempo spadania. Nagle z chmury pode mną wyłoniły się czerwone skrzydła. Zwalniając zgrabnie spadłam na grzbiet smoka, od razu zahaczając butami o łuski. Byliśmy jednością. Nasze emocje i uczucia stały się jednym i rzuciliśmy się w pogoń. Chmury stawały się coraz gęstsze, a przebicie się przez ściany deszczu było coraz trudniejsze. Czułam, że to nie jest zwykła ulewa. Ktoś to kontroluje, pomyślałam z przekonaniem. Deszcz spływał strumieniami po twardych łuskach smoka, który co jakiś czas buchał przed siebie gorącym strumieniem ognia z nadzieją, że złapie uciekiniera. Pościg trwał, a nasze zmysły powoli traciły ostrość. Ledwo uchyliliśmy się przed jedną z błyskawic, które atakowały z każdej strony. Czarne skrzydła przeciwnika stawały się coraz mniejsze i co jakiś czas zupełnie znikały nam z oczu. Próbowaliśmy się wznieść nad chmury, ale wiatr był zbyt silny. Nagle nad nami przeleciała kula ognia. Zamiast przerażenia poczułam wyrzut adrenaliny, który dodał mi sił. Dogoniliśmy czarnego smoka. Wyłonił się przed nami we wyrwie między chmurami. Pojawiła się okazja na atak. Mięśnie smoka pode mną napięły się, a łuski zaczęły się rozgrzewać tak mocno, że czułam to nawet przez kombinezon. Miałam wrażenie, że palą mnie moje własne płuca, a całe ciało wypełnia palący żar. Przez chwilę byłam smokiem, a smok mną. Chciałam wyrzucić z siebie ten płomień. Nagle smok otworzył paszczę i zionął ogniem prosto w przeciwnika. Byłam oszołomiona siłą żywiołu wydostającą się z pyska stworzenia. Para wokół nas zgęstniała od gorąca, a silny zapach siarki unosił się wokół przez dłuższą chwilę. Po raz pierwszy smok zaatakował ze mną na grzbiecie. Niestety spudłował, a wróg zniknął w kolejnej czarnej mgle. Gorąco zniknęło z mojego ciała i przeszła mnie nagła fala zimna. Błądziliśmy jeszcze przez jakiś czas, szukając punktu zaczepienia, ale deszcz zrobił się tak gęsty, że nic nie widziałam. Mroźne krople przyczepiały się do mnie i chłód przenikał mnie do kości. Przebijaliśmy się przez chmury, tracąc nadzieję na dogonienie przeciwnika, który mógł uciec w dowolnym kierunku. Smok zniżył lot i przecinając chmury zaczął schodzić poniżej ich poziomu. Silny wiatr bawił się nami, nie pozwalając utrzymać stałej trasy. Czułam, jak moje ciało, przeszyte deszczem i mroźnym wiatrem, zaczyna drętwieć. Kurczowo trzymając się wystającej łuski na grzbiecie smoka, traciłam panowanie nad rękami. Gdy zeszliśmy poniżej chmur, poczułam lekką ulgę, lecz wtedy deszcz zmienił się w grad, a kawałki lodu boleśnie raniły całe ciało. Im bardziej się zniżaliśmy, tym mocniej czułam, że jestem na granicy wytrzymałości – w końcu udało nam się wylądować i schronić w suchej jaskini. Nogi miałam całkowicie zdrętwiałe. Z trudem przełożyłam je na jedną stronę i, tracąc panowanie nad ciałem, sturlałam się po czerwonym grzbiecie. Odpocznijmy przez chwilę. Wydusiłam z siebie i usiadłam obok smoka. Czułam, jak ogarnia mnie wściekłość. Czy to na pewno był tamten smok? Umysł nie był pewien, ale intuicja podpowiadała, że tak. Rosnąca wściekłość rozpalała mnie od środka Chciałam, musiałam go dorwać Spalić żywcem każdego, kto groził tacie Tato, czy jeszcze kiedyś cię zobaczę? Pomyślałam i zemdlałam z wycieńczenia Znów śniło mi się, że ojciec spada w przepaść Obudziło mnie głośne warknięcie Z przerażeniem otworzyłam oczy Ale to tylko śpiący smog wydawał z siebie złowrogie dźwięki Zaśmiałam się cicho więc one też potrafią śnić, pomyślałam. Nie miałam pojęcia, ile spałam, ale deszcz ustał, a przez ciemne niebo przebijały delikatne promienie słońca. Dlaczego ten jeździec podpalił zamek? Jaki to miało związek z tatą? Dlaczego on mi się śni? Czy grozi mu niebezpieczeństwo? Moje myśli znów zalała fala pytań. Byłam pewna, że Anna przed kilku dni czy tygodni wybuchłaby teraz płaczem z poczucia bezsilności. Ja czułam za to nowy przypływ sił. Byłam gotowa do walki i chciałam jak najszybciej działać. Leżałam w jaskini okryta skrzydłem smoka. Od jego brzucha biło takie ciepło, jakbym leżała obok kaloryfera, więc nawet moje ubrania zdążyły wyschnąć przez ten czas. Wygrzebałam się spod ciężkiego skrzydła, starając się nie obudzić zwierzęcia i wyszłam z jaskini. Spostrzegłam, że nadal jesteśmy na wyspie. Przez ten cały czas po prostu krążyliśmy wokół niej. Teraz byłam pewna, że przeciwnik tylko bawił się z nami. Chciał pokazać, jak jest silny. Potrafił kontrolować wiatr i wodę do tego stopnia, że sam był bezpieczny w środku sztormu. Czułam, że to była wiadomość dla mnie. Kpił z mojej nieudolności. Poczułam narastającą złość. Nie dam sobą więcej pomiatać. Muszę się przygotować. Następnym razem mnie już nie zaskoczy. Nagle moje myśli się rozproszyły, a głowę przeszył tępy ból. Suli rad. Usłyszałam, jakby ktoś wkradł się w moje myśli, po czym wszystko wróciło do normy. Aż tak ze mną źle? Powiedziałam cicho, myśląc, że to, co przed chwilą się stało, było tylko iluzją. Obróciłam się i zobaczyłam wpatrującego się we mnie smoka. Zdrętwiałam. Niemożliwe. To ty? Zapytałam zdumiona, a smok lekko kiwnął głową. To twoje imię? Sulirat. Uśmiechnęłam się. Zaufał mi. Zaufał mi na tyle, aby zdradzić swoje imię. Teraz byliśmy jednością. Od włamania do zamku minęło kilka dni, a mieszkańcy ocknęli się z pierwszego szoku i wrócili do swoich codziennych obowiązków. Od razu po tym zdarzeniu próbowałam skontaktować się z Williamem, ale ten nie dawał znaku życia. Zła i zniecierpliwiona, chciałam się dowiedzieć czegokolwiek, jednak wszyscy nabrali wody w usta. Nawet w pubie nikt nie plotkował na ten temat. Mieszkańcy czekali na oficjalną wiadomość od mistrza. Mieliśmy nadzieję, że nastąpi to w dzień dziękczynienia, dlatego ze zniecierpliwieniem czekałam na uroczystość w zamku. Kolejne dni wlokły się niemiłosiernie. Próbowałam skupić się na pracy i trenowaniu latania ze smokiem, ale tak naprawdę czekałam już tylko na dzień, kiedy będę mogła uciec z wyspy i zobaczyć mamę. Miałam nadzieję, że William nie zmienił zdania, a na swoje milczenie będzie miał dobrą wymówkę. Mimo to wiedziałam, że powinnam się już przyzwyczaić, że ten chłopak robi, co mu się podoba, nie przejmując się specjalnie moimi uczuciami. Szykując się na kolację, poczułam dreszcz emocji. A co jak mnie złapią? Czy od razu trafię na szóstą wyspę? Jak tam właściwie jest? Potrząsnęłam głową. Nie mogłam sobie pozwolić na negatywne myślenie. To musiało się udać. Wyjęłam z szafy sukienkę, którą dostałam od Wiktorii. Jakie to szczęście, że miałam przyjaciółkę, która stale dbała o zawartość naszych szaf. Tak przyzwyczaiłam się do noszenia lenianych dresów i skórzanego kombinezonu, że zupełnie nie czułam potrzeby posiadania ładnych rzeczy. Szybko przebrałam się i rozczesałam włosy, które tego dnia na szczęście całkiem schludnie się ułożyły. Teraz najważniejsze było tylko jedno. Upewniłam się, że mam w torebce drewniane tabliczki. Tego dnia późno skończyłam trening, więc umówiłam się z przyjaciółmi na miejscu. Czarne kosmyki włosów opadały mi na gołe ramiona, a ciemnozielona sukienka do kostek eksponowała sylwetkę. Szybko podkreśliłam oczy ciemną kreską i maskarą, które przyjaciółka zostawiła na biurku razem z nową kosmetyczką Przed wyjściem zerknęłam jeszcze szybko w lustro i uśmiechnęłam się dumnie Jak na półgodzinne przygotowania efekt był całkiem zadowalający Zauważyłam, że mięśnie na ramionach i nogach mam bardziej zarysowane Czułam też różnicę podczas wysiłku Codziennie rano wbiegałam już na szczyt góry prawie zupełnie się nie męcząc i nawet latanie na smoków nie powodowało zakwasów. Treningi z Williamem na siłowni przyniosły efekt. Bardziej niż zmianą w wyglądzie, cieszyłam się poprawą wytrzymałości i sprawności. Częste latanie sprawiło, że w końcu siniaki na nogach przestały się pojawiać. Od kiedy smog zdradził mi swoje imię, wszystko się zmieniło. Czułam spokój i spełnienie, a latanie było najprzyjemniejszą częścią dnia. Gdy uwolniłam się od uczucia, które wcześniej mnie przepełniało – Uczucia, którego smok tak nie cierpiał, zaakceptował mnie. Strach. To on. Strach przed upadkiem, przed nieznanym, przed ciemnością, przed utratą tak mnie ograniczał. Skarciłam się za tracenie czasu i pobiegłam do kuchni po sałatkę, którą przygotowałam sobie poprzedniego dnia. Wyszłam z domu szybkim krokiem i skierowałam się do centrum miasteczka. Minęłam cukiernie, rynek i dołączyłam do tłumu, który już zmierzał w stronę zamku. Według tradycji każdy z mieszkańców miał przygotować na uroczystość swoją ulubioną potrawę. Wydłużyłam krok, starając się omijać kałuże, które zostały popadającym przed chwilą deszczu. Nagle poślizgnęłam się na mokrym kamieniu i prawie wypuściłam z rąk szklaną miskę. Odzyskałam równowagę i zerknęłam, czy nic się nie stało z sałatką jarzynową. Nie przepadałam za nią, jednak krojąc warzywa w kuchni Elianny przełykałam łzy, myśląc o mamie. To było obowiązkowe danie na każdym rodzinnym spotkaniu. Już zaakceptowałam myśl, że nie wrócę do domu. Wiedziałam, że mój nowy dom jest tutaj, lecz ciągle nie mogłam sobie poradzić ze sposobem, w jaki zostawiłam moje poprzednie życie. Musiałam wytłumaczyć bliskim, co się wydarzyło. Potekscytowana weszłam do sali, która tym razem całkowicie zmieniła wygląd. Wszędzie rozstawione były okrągłe stoły przykryte satynowymi i białymi obrusami, na których stały wazony z bukietami czerwonych róż. Podwieszone pod sufitem lampy sączyły delikatne światło, sprawiając, że sala mieniła się wszystkimi kolorami. Tym razem organizatorzy postawili na minimalistyczne dekoracje, ale mimo to było pięknie. Byłam pewna, że kryształowa sala zawsze będzie zapierać mi dech w piersi. Wbrew moim oczekiwaniom drakanie wcale nie śmiali się ani nie rozmawiali głośno. Wokół panowała nietypowa, nerwowa atmosfera. Wszyscy czekali na wystąpienie mistrza. W pomieszczeniu unosił się zapach pieczonych potraw, smażonego mięsa, tłustych sosów i ciast. Misy pełne jedzenia stały już na stołach. Wzięłam głęboki wdech i poczułam burczenie w brzuchu. – An, tu jesteśmy! – Usłyszałam głos Krisa i po chwili wypatrzyłam go w tłumie. Siedział razem z Wiktorią, a krzesła obok zajmowali Hamming i Ekawir. Wszyscy wyglądali zachwycająco, a Hamming i Ekawir założyli pasujące do siebie krawaty. Dresscode był inny niż podczas festiwalu. Barwy strojów były stonowane, a stroje balowe bardziej jednolite. Uśmiechnęłam się do przyjaciół. Dobrze było ich mieć. Na ziemi miałam tylko bliźniaki. Zobaczyłam też Joachima i Lin, którzy, pochłonięci rozmową, nawet nie zwrócili uwagi, gdy podeszłam bliżej. Nie miałam pojęcia, że dobrze się znają. Kobieta jak zwykle zachwycała wyglądem. Miała na sobie długą, fioletową, mieniącą się małymi kryształkami suknię. Nawet Joachim wyglądał nienagannie. Przemknęłam obok nich niezauważona. Po ostatnim spotkaniu w laboratorium mistrza jakoś nie miałam ochoty rzucać się w oczy naczelnej alchemiczce. Zajęłam miejsce obok Wiktorii i rozejrzałam się w poszukiwaniu Williama, ale nie dostrzegłam go przy żadnym stoliku. Zanim jednak zdążyłam przywitać się ze wszystkimi, ze sceny na końcu sali rozniósł się donośny głos. – Witam was wszystkich – powiedział mistrz. Ze związanymi włosami... Ubrany w srebrny, mieniący się garnitur ledwo przypominał mężczyznę, którego zapamiętałam. Najwyraźniej nie tylko ja byłam zdziwiona, bo po sali przeszedł szmer. Pierwszy raz mistrz miał na sobie coś innego niż powłóczystą, skromną szatę. Kryzys zakrył usta, powstrzymując śmiech. Miałam wrażenie, że zmiana z szat na nowoczesny garnitur miała za zadanie rozluźnić atmosferę panującą wśród mieszkańców w ostatnich dniach. Witajcie na uroczystości z okazji Dnia Dziękczynienia, kontynuował. Zanim rozpoczniemy zabawę, powiem wam kilka słów na temat ostatnich wydarzeń. W zamku doszło do włamania, ale na szczęście straż zdążyła szybko zareagować i nic nie zostało skradzione. Podpalona wieża została już naprawiona. Wiemy, kto tego dokonał i jesteśmy na jego tropie. Jeśli ktokolwiek z was ma informacje na ten temat, proszę o zgłoszenie się do mnie lub mojego syna Williama, pokazał na chłopaka, który nagle pojawił się za nim. A teraz zapomnijmy o nieprzyjemnych rzeczach i uczcimy kolejny rok pomyślności i dobroczynności. Dzisiaj podziękujmy sobie nawzajem za ciężko wykonywaną pracę. – Nie przedłużając, rozmawiajcie, jedzcie, tańczcie i bądźcie szczęśliwi! – skończył, a zamiast wiwatów pojawiły się szepty, po chwili zagłuszone przez skoczną muzykę. – Czyli niczego nowego się nie dowiedzieliśmy! – westchnął Chris, ale ja miałam całkiem inne odczucia. – Teraz byłam już pewna, że całe to zamieszanie było tylko pokazem siły i wiadomością do mnie – Poczułam niepokój. Część mieszkańców, chcąc jak najszybciej zapomnieć o tym wydarzeniu, ruszyła na parkiet. «Anno!» – usłyszałam wołanie za plecami. Odwróciłam się i zobaczyłam Zenka machającego do mnie kilka stolików dalej. Przeprosiłam znajomych i odeszłam od stolika. «No, to się teraz nasłuchamy nowych plotek, nie?» – zauważył Zenek. «Nic nie wyjaśnił, tylko wyciszył sprawę». «Aż się boję iść do baru!» Odpowiedziałam, czując, że uśmiech schodzi mi z twarzy. Nie wiedziałam, że Lin i Joachim tak dobrze się znają. Zmieniłam szybko temat, pokazując głową na parę na parkiecie tańczącą do skocznej piosenki. Tak, od kiedy Lin została naczelną alchemiczką, wszyscy starają się jej przypodobać, a ten to w szczególności, ale nie ma szans, zaśmiał się głośno. Lin ma kogoś? Zdziwiłam się. Kobieta sprawiała wrażenie tak niezależnej i pewnej siebie, że trudno było mi sobie wyobrazić, że akceptuję jakiegoś zalotnika. Tak myślę. Nigdy nie mówiła nic wprost, ale znam ją wystarczająco dobrze. Wziął łek z kieliszka, którego zawartość była jednym z jego znanych napojów. Przygładził brudkę i jeszcze raz spojrzał na parkiet. O, w życiu bym nie zgadł, że ci dwoje się dogadają. Myślałem, że Estera zje go na podwieczorek, jak tylko zaczną rozmowę. Dodał dyskretnie, wskazując na Esterę i Aloizego, którzy właśnie tanecznym krokiem szli pod rękę na parkiet, śmiejąc się głośno. Ty też nie lubisz Estery? Jak ja nie cierpię tej kobiety! Wywaliła mnie z areny i powiedziała, że mam się jej nie pokazywać na oczy. I to, co powiedziała Eli... Nagle zorientowałam się, że mimowolnie podniosłam głos, więc natychmiast się opanowałam. Jasne, że jej nie lubię. Jest miła tylko dla tych, dzięki którym może coś zyskać. Okropna jędza. Tyle razy wytykała mi mój wygląd, że szkoda gadać. Westchnął i po raz pierwszy, od kiedy go poznałam, zobaczyłam smutek w jego spojrzeniu. Zupełnie tego nie rozumiem. Przecież Alojzy jest najmilszym człowiekiem na wyspie. Jak może się spotykać z kimś takim? Nie mogłam się nadziwić. Oho, naprawdę nieźle zalazła ci za skórę. Uważaj, bo ta kobieta jest naprawdę potężna, no i przerażająca. Nie liczy się z nikim, ale jak widać znajdą się wyjątki. Zenek wyglądał na naprawdę zaskoczonego takim obrotem sytuacji, ale zanim zdążyłam o coś więcej zapytać, podeszło kilka osób chcących przywitać się z barmanem. Wróciłam więc do stolika i zirytowana widokiem roześmianej estery, dla poprawy nastroju sięgnęłam po rumianą zapiekankę z ziemniaków, którą przez cały poranek Wiktoria przyrządzała w kuchni. Smakowity zapach złagodził targające mną negatywne emocje. Już miałam wziąć kolejny kęs, gdy ktoś złapał mnie za ramię, sprawiając, że widelec z całą zawartością wypadł mi z ręki, a zapiekanka zrobiła plamę na idealnie białym obrusie. Podniosłam głowę, chcąc zrugać ze złością tego, kto wciąż ściskał moje ramię, ale zupełnie mi przeszło, gdy napotkałam wzrokiem czarne jak smoła oczy. Czy mogę prosić do tańca? Usłyszałam zaraz przy uchu szept, na który aż się wzdrygnęłam. Dlaczego zawsze pojawia się znikąd? Pomyślałam, ale bez słowa podałam mu dłoń, którą od razu ujął i zrobił miejsce, żebym mogła wstać. Jak zawsze opuszki jego palców zdawały się palić moją skórę, Kątem oka dostrzegłam Wiktorię, która uśmiechnęła się znacząco i patrzyła na mnie pytającym wzrokiem. Później bezdźwięcznie poruszyłam wargami. Ujęłam mojego partnera pod rękę i ruszyliśmy w kierunku parkietu, gdzie już wirowało kilka tańczących par. Gdy tylko podeszliśmy bliżej, orkiestra zaczęła grać zdecydowanie mniej skoczne tony. Popatrzyłam na niego podejrzliwie, ale on tylko delikatnie objął mnie w talii i zdecydowanym ruchem przyciągnął do siebie. Ja poprowadzę. W końcu jestem mężczyzną, szepnął. Zaufaj mi. Przewróciłam tylko oczami na kolejny głupi tekst. Przybliżył twarz do mojego policzka i poczułam mocny zapach opium i piżma. Na chwilę zapomniałam, co na nas czekało i rozkoszowałam się wspólnym tańcem. Wezwij swojego smoka na skraj wodospadu przy zamku. Szepnął mi Will do ucha, a ja potrzebowałam chwili, żeby doszło do mnie znaczenie tych słów. Ehm, nie zadawałam pytań. Zamknęłam oczy, pozwalając Willowi przejąć kontrolę w tańcu i wszystkie myśli skupiłam na smoku. Przypomniałam sobie, co czułam za każdym razem, gdy go widziałam. W myślach powoli powiedziałam jego imię. Suli Rad. Nagle poczułam, jakby iskierka ognia zapłonęła w mojej klatce piersiowej. Ha! A więc to takie uczucie! Pomyślałam i szybko skupiłam się, żeby nie stracić połączenia. Wyobraziłam sobie siebie siedzącą na smoku na skraju wodospadu. Nie byłam pewna, czy to zadziała, ale miałam wrażenie, że smog zobaczył ten sam obraz. Nagle znów znalazłam się w ramionach Willa i ponownie poczułam jego zapach. Chyba się udało! Na pewno doskonale sobie poradziłaś. Muzyka ucichła i rozległy się brawa. Wyjdziemy na balkon? zapytał William. Przytaknęłam. Nawet nie zauważyłam momentu, w którym tak bezgranicznie zaczęłam mu ufać. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Przemknęło mi przez głowę. Znaleźliśmy się na balkonie. Mimo, że chłodne powietrze owiewało mi twarz, było mi gorąco, zarówno od bliskości Williama, jak i z powodu przywołania smoka. Wzięłam głęboki wdech i poczułam się o wiele lepiej. Rześkie powietrze zawsze mnie uspokajało. Staliśmy przez chwilę w milczeniu, gdy nagle William popchnął mnie w kierunku ściany. — Co? — wydusiłam z siebie. — Teraz już nie będzie tak przyjemnie. — Tu nas nie widać ze środka — powiedział i wychylił się przez balustradę. Po chwili wyprostował się, trzymając w ręce linę. Popatrzyłam na niego ze zdziwieniem. Spadamy stąd. Niestety znów musisz ukryć nasz zapach. Złapał zalinę, skoczył na balustradę i zsunął się w ciemność. Popatrzyłam za nim. Przeszło mi przez myśl, że naprawdę zwariował, ale to chyba był rzeczywiście najlepszy moment, żeby zniknąć. Jeśli ktoś mnie śledził, będzie się spodziewał, że po chwili wrócimy balkonowymi drzwiami do sali. Zerknęłam w dół. Widziałam tylko ciemne korony drzew, które na szczęście nie były tak daleko. Raz kozie śmierć, powiedziałam cicho i wzburzyłam wiadr dookoła, aby zmylić trop. Ujęłam linę, przeskoczyłam przez balkon i zaczęłam się powoli zsuwać po sznurze. Od razu podziękowałam za grubszą skórę dzięki przemianie. Normalnie od razu miałabym otarcia na rękach. Myślałam, że ta chwila będzie trwała wieczność... Ale poczułam grunt pod nogami o wiele szybciej niż się spodziewałam. William objął mnie w pasie, pomagając zachować równowagę. Nadal trzymaj wiatr i chodź za mną. Biegliśmy przez zamkowy ogród wzdłuż szerokiej rzeki, która kończyła się wodospadem spadającym ze zbocza wyspy. Podążałam za bezgłośnie biegnącym Williamem, próbując dotrzymać mu kroku. Ciągłe treningi z żywiołem musiały mieć sens, ponieważ tym razem nie czułam zmęczenia – gdy zbliżyliśmy się na skraj wyspy, zobaczyliśmy dwa ogromne smoki wyłaniające się z ciemności. Udało mi się, wyszeptałam z dumą w głosie. William podszedł do swojego smoka i wziął plecak, który tamten trzymał w pazurach. Masz, przebierz się, powiedział rzucając ubrania ze skóry. Tu? Zdziwiłam się. Mam ci zbudować przebieralnie. odwrócę się. Jakoś w to wątpię. Pomyślałam, ale nie miałam wyjścia i sięgnęłam do suwaka na plecach. Cholera, musisz mi pomóc, burknęłam. Nie sięgam do zamka. Spodziewałam się głupiego komentarza, ale bez słowa podszedł do mnie od tyłu. Poczułam na szyi palący dotyk. Byłam wdzięczna, że nie widzi moich rumieńców. Głupia, przecież on tylko rozpina sukienkę. Ale to jednak wystarczyło, żeby mój oddech zaczął przyspieszać. Musnął mnie jeszcze delikatnie opuszkami palców wzdłuż kręgosłupa, wywołując tym dreszcz rozkoszy. Usłyszałam, jak przełyka ślinę. Szkoda, że nie mamy więcej czasu. Szepnął mi do ucha. No i czar prysu. Naprawdę będzie się musiał nauczyć, kiedy zamilknąć. Po chwili wrzuciłam balową suknię do plecaka. Nazywa się Agis, powiedział William, wskazując swojego smoka. Daj rękę. Objął moją dłoń i wbił igłę w najmniejszy palec. Auć! Po co to? Zdziwiłam się. Ale on bez słowa zbliżył moją dłoń do głowy zielonego smoka, który zamknął oczy i poruszał nozdrzami, biorąc głęboki wdech. Dzięki temu będziemy mogli się znaleźć, jeśli się zgubimy. Działa tylko na bliską odległość, ale czasem wystarcza. Powiedział i pozwolił radowi powąchać swoją krew. Po chwili wznieśliśmy się wysoko, przebijając chmury.